Wśród Europejczyków Polacy są narodem, który najchętniej korzysta ze Skype'a. Czy w czasie wakacji możemy z tego Skype'a też korzystać wtedy, kiedy sobie na przykład pojedziemy do Egiptu? Oczywiście, że możemy. Łukasz Pilarczyk, Creative Labs. Kafejki internetowe są na całym świecie, nawet w Afryce jest ich całkiem sporo, zwłaszcza w tych miastach turystycznych. A możemy z tego Skype'a korzystać w pełni, nie tylko czatując, pisząc, ale rozmawiając i też oglądając się. I wcale nie musimy zabierać do tego dużo sprzętu. Wystarczy, że wybierzemy, kupimy taką kamerkę internetową, która nie wymaga sterowników, a to oznacza, że da nam to możliwość pracy z każdym komputerem, gdziekolwiek byśmy pojechali. Wyjeżdżając na wakacje wystarczy, że zdejmiemy z ekranu komputera kamerkę, zwiniemy kabelek, wrzucimy do torby, zabierzemy mały zestaw słuchawkowy. Będąc w dowolnej kafejce możemy tą kamerkę podłączyć w ciągu kilku sekund. Będzie ona już w systemie widoczna. No i możemy dzwonić ze Skype'a do swoich znajomych i przekazywać im obraz, pokazać jak bardzo jesteśmy już opaleni, jak ciekawie i ładnie jest wokół nas. Obecnie dostępne są już dwa modele, które nie wymagają sterowników. Jest to Livecam Optia i Livecam Optia AF. Obie mają bardzo ciekawy design, są naprawdę ładne i są też niewielkie. Łatwo je ze sobą przewozić. Z kamer Optia i Optia F możemy korzystać bez instalacji sterowników, jednak warto zainstalować i sterowniki i cały pakiet oprogramowania, który dostarczony jest z kamerą, ponieważ oferuje bardzo ciekawe możliwości. Możemy dzięki niemu robić naprawdę wiele fajnych rzeczy. Możemy monitorować pomieszczenie, możemy kręcić filmy, możemy przygotowywać klipy, już po powrocie z wakacji klipy które później możemy rozesłać znajomym z efektami, i z podkładem muzycznym. Oprogramowanie dostarczane do tych kamer jest naprawdę bardzo bogate i łatwe w obsłudze.